Cześć, witajcie moi drodzy, Co u was słychać Mam nadzieję, że wszystko w porządku Że z przyjemnością posłuchacie dzisiejszego podcastu W Polsce już po wakacjach No, studenci mają jeszcze wakacje Ale we wrześniu już uczniowie idą do szkoły Już nie jest tak gorąco Lato powoli się kończy Mówimy, że to Babie lato, babie lato, czyli pora roku Taka przed jesienią W nocy jest już chłodno, ale w dzień Potrafi jeszcze być ciepło Zaletą tej pory roku, tego czasu Jest to, że bardzo rzadko pada Jest z reguły bardzo dobra pogoda I ludzie, którzy mają Wolny czas. Najczęściej to są studenci, którzy zaczynają studia, swoje zajęcia dopiero w październiku. Studenci wtedy naprawdę mogą podróżować. Bardzo dużo studentów wyjeżdża wtedy w góry. Wtedy w górach jest bardzo pięknie, piękne kolory, jest ciepło, nie ma deszczu. Drzewa są zielone, czerwone, żółte, brązowe, jakie tylko chcecie. I dodatkowo nie ma tłumu, nie ma bardzo wielu ludzi na szlakach, bo właśnie ludzie chodzą już do szkół, dzieci chodzą do szkół, a ich rodzice chodzą do pracy. Dlatego jest dużo lepiej podróżować, spacerować po górach, Właśnie jesienią, wczesną jesienią, właśnie teraz tę porę roku nazywamy Babie lato. Bardzo piękna pora roku. Ja lubię ją szczególnie, bo kończy mi się czas, gdy mam alergię. W lato, w sierpniu mam alergię i właśnie we wrześniu czuję się już lepiej. Przechodzi mi alergia i bardzo się cieszę. Z babiego lata <głos> Ale dziś nie będę opowiadał Ani o, ale o alergii Ani o babim lecie Dziś Chciałbym Pomówić o tym Jak słuchać rzeczy Których nie rozumiemy Wiem, że wielu z was Właśnie teraz We wrześniu Z nowymi siłami Zaczynacie uczyć się polskiego I Czasami stoicie przed tym właśnie problemem Właściwie każdy z nas Stoi przed tym problemem Że czasami słuchamy Jakichś rzeczy nowych Albo jakichś nowych osób Których nie rozumiemy Nie rozumiemy co mówią Oglądamy jakiś film Słuchamy podcastu I nie rozumiemy Słuchamy ale nie rozumiemy. Piotr, ja Ciebie rozumiem. Rozumiem wszystko, co mówisz, ale nie rozumiem innych osób. Co robić? Co robić? Zawsze tak jest, że jedni mówią wyraźniej, jedni mówią wolniej. Wymawiają dokładnie wszystkie dźwięki. Inni mają inny akcent. Inaczej trochę wymawiają. I wtedy być może trudniej ich zrozumieć, bo nie jesteście przyzwyczajeni do tego, jak oni mówią Początkujący zawsze mają ten problem, że nie rozumieją większości tego, co słuchają Ja miałem ten sam problem ucząc się hiszpańskiego Zresztą cały czas natrafiam na rzeczy, których kompletnie nie rozumiem Czasami rozumiem trochę, a czasami nie rozumiem nic. A czasami rozumiem wszystko. Bardzo to jest dziwne uczucie. Myślę, że tak samo wy macie. W zależności od tego, czego słuchacie, raz rozumiecie więcej, raz mniej. Cały czas, cały czas mamy ten problem, niezależnie od tego, na jakim jesteśmy poziomie Początkujący częściej się z tym spotykają, ale ludzie, którzy są na wyższym poziomie również spotykają się z tym problemem, że czasami znajdujemy rzeczy, których nie rozumiemy. Wszyscy mamy ten problem, dlatego dziś opowiem, jak według mnie powinno się słuchać rzeczy, których nie rozumiemy, żeby mimo wszystko... Nauczyć się czegoś, okej? Okay? Nie mówię, że powinniśmy zawsze słuchać rzeczy, których nie rozumiemy. Jeśli tak będziecie robić, to nauka będzie szła bardzo powoli. Według mnie trzeba słuchać rzeczy w większości, których, które rozumiemy. Ale czasami warto jest wyjść z tej strefy komfortu i posłuchać czegoś trudniejszego. Po pierwsze, żeby sprawdzić się, co jeszcze powinniśmy poprawić, jakich rzeczy nie rozumiemy, a po drugie, żeby jeśli zrozumiemy jednak coś, żeby dostać tego kopa, dostać tej motywacji właśnie do słuchania mm, innych rzeczy, mm. Myślę, że trzeba wyrobić w sobie pewien balans. Słuchać i rzeczy łatwiejszych, i trudniejszych. Ale nie bać się również tych trudniejszych. Niektórzy mm, pozostają na niskim poziomie, bo zawsze słuchają tylko rzeczy łatwych. Boją się posłuchać rzeczy trudnych. Mówią... Najpierw powinienem nauczyć się polskiego, a wtedy będę słuchał tych rzeczy trudniejszych Nie, to tak nie działa no, Właśnie przez uczenie się rzeczy trudniejszych uczycie się polskiego Zatem dziś opowiem jak słuchać rzeczy, których nie rozumiemy Żeby nauczyć się czegoś Jak słuchać rzeczy, żeby czegoś się nauczyć To będzie nasz efekt specjalny, ok? To będzie sygnał, że za moment powiem coś bardzo mądrego, powiem coś bardzo ważnego, ok? Wydaje mi się, że są trzy najważniejsze rzeczy, na których musimy się skupić. Po pierwsze... Najpierw skup się na dźwięku, ok? Co przez to rozumiem? Na początek nie musisz nic rozumieć. Okay? Jeśli słuchasz czegoś pierwszy raz, czegoś trudnego dla ciebie, nie musisz tego rozumieć. Jeśli jesteś początkującym, słuchaj materiałów autentycznych, nie podręczników. Szukajcie dobrej jakości materiałów, dobrze nagranych, okay? z punktu widzenia dźwięku. To jest tak jak słuchanie muzyki. W muzyce, kiedy słuchacie jakieś piosenki, powiedzmy rockowej, macie tam wiele dźwięków. Perkusja, bas, gitara, śpiew, chórki. Okay? Wszystko to y, tworzy jedną muzykę, jedną piosenkę. Ale gdy słuchasz, możesz wsłuchiwać się tylko w jedną rzecz. W jeden instrument. Niekoniecznie w słowa piosenki. Możesz słuchać tylko basu. ok? A kiedy ktoś mówi, kiedy ktoś mówi po polsku, różnica jest tylko taka, że słuchasz tylko jednego instrumentu. Ale jest wiele rzeczy, na które możesz zwrócić uwagę. Możesz usłyszeć czy ktoś mówi niżej? Czy ktoś mówi wyżej? Czy ktoś mówi szybciej? Czy ktoś mówi wolniej? Czy ktoś mówi ciszej? Czy ktoś mówi głośniej? OK, Możesz wsłuchiwać się w wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Człowiek rozróżnia tysiące głosów. Po głosie poznajemy ludzi. Kiedy słuchacie... W radio jakieś osoby, to być może wyobrażacie sobie, jak wygląda po głosie. Ja często tak mam, kiedy nie wiem, jak wygląda ta osoba i zobaczę ją później w telewizji, to usłyszę głos i mówię: A, wiem, wiem, kto, je, wiem, kto to jest, znam ten głos. I wtedy widzę pierwszy raz twarz i wydaje mi się, ale dziwnie wygląda. Inaczej go sobie wyobrażałem. Prawda? Macie takie samo doświadczenie? Także po głosie od razu możemy poznać osobę. Po sposobie, jak ten ktoś mówi. Nasz mózg jest do tego stworzony, jest nauczony, jak rozpoznawać dźwięki. Jeśli słuchasz materiał jakiś, jakiś podcast, jakiś film i nie wszystko rozumiesz, możesz zwracać uwagę właśnie na te rzeczy. Jaki ktoś ma głos, jaką ma intonację, czy zadaje pytanie, a może odpowiada na pytanie. Ok? Na różne takie rzeczy można zwrócić uwagę. Czasami usłyszycie jakieś słowo, które już znacie. ok? I to prowadzi nas do kolejnego, drugiego punktu. Skup się na słowach, które znasz. Wsłuchaj się w słowa, które znasz. Jeśli słuchacie jakiegoś materiału, jakiegoś podcastu, i zaczynacie rozpoznawać słowa, rozróżniać słowa, nawet jeśli ktoś mówi niewyraźnie. OK. Jeśli jesteście początkujący, to oczywiście na początku wydaje się, że wszystko, co mówią ludzie, to jedna niezrozumiała papka. OK. Dopiero potem z tego rozróżniacie słowa. Mm. Jeśli rozumiecie mnie, to prawdopodobnie, na pewno, rozróżniacie każde słowo. Ale być może yy, również na wyższym poziomie, na takim jakim jesteście, spotykacie ludzi, którzy mówią mniej wyraźnie, albo mówią szybciej, albo łączą ze sobą słowa. OK? Ale na pewno wtedy rozróżniacie jakieś słowa, które już znacie. Słyszycie słowa, które ciągle się powtarzają Być może nie znacie ich znaczenia Ale słyszeliście już jakieś słowo? O, już kiedyś słyszałem to słowo Nawet na początku znacie przecież wiele słów Cześć, dziękuję, dzień dobry ok. I możecie zrobić sobie nawet taką grę, ile słów już znam. Coś jak myśliwy. Im więcej słuchasz tego samego, tym więcej słów yy, znasz. Tym więcej słów łapiesz. Łapać. Łapiesz to, ok? Yy, łapać coś, to znaczy rozumieć coś. Złapać coś. Ok? Mówimy łapiesz to, to znaczy rozumiesz to. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Im więcej razy powtarzacie to samo, tym częściej te słowa również się powtarzają. Tym bardziej jesteście do tych słów przyzwyczajeni. Zauważacie je jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. I na koniec, słuchając jeszcze raz wiele razy to samo, widzicie ile słów rozumiesz, ile słów jesteś w stanie wyłapać To wielka motywacja <śmiech> Zamiast mówić, A, nie będę tego słuchał i tak nic nie rozumiem, jestem głupi To częsty błąd, ludzie tak robią i właśnie to jest powód, dlaczego przestają słuchać Uważają, że i tak nic nie rozumieją Nie ma po co tego słuchać Pomyślcie o tym Jakbyście się przeprowadzali Do innego miasta okay? Przeprowadzacie się do innego miasta I widzicie nowych ludzi Na początku nikogo nie poznajesz Wszyscy są obcy Nie znasz nikogo Ale chodzisz po ulicach to tak jak słuchanie podcastu, chodzenie po ulicach. I spotykasz nowych ludzi. Zauważasz nowe słowa. Ludzie to słowa. Widzisz tego, tamtego. Na drugi dzień rozpoznajesz już pana, który szedł z pieskiem. Poznajesz swojego sąsiada i tak dalej. Po kilku dniach rozpoznajesz coraz więcej ludzi. Aż w końcu stajesz się jednym z nich. Rozpoznajesz wszystkich. I właśnie tak jest z nauką języka. Powoli, powoli zaczynasz rozpoznawać wszystkie słowa. Poznajesz wszystko. To tak jak poznawanie nowych przyjaciół, nowych ludzi w swoim otoczeniu. I w ten sposób przeszliśmy do kolejnego punktu. Do kolejnej, trzeciej rady. Zwróć uwagę na słowa, które często się powtarzają. To są najważniejsze słowa. Jak ludzie w sąsiedztwie są najbliżej ciebie, więc naszych najlepiej, prawda? Jeśli codziennie przychodzisz do mm, tej samej piekarni, i jest tam pani, która sprzedaje chleb Poznajesz ją, prawda? Za każdym razem jest ta sama pani Tak samo jest ze słowami Słuchając wiele razy tego samego Poznajemy słowa Słowa się powtarzają I również powtarzają się słowa Które są obok To bardzo ciekawe Słowa często chodzą parami Hmm. W ten sposób uczymy się gramatyki Poznajemy słowa, które chodzą parami Mówimy na przykład hmm, Dziękuję za Dziękuję za coś, ok, a, a nie dziękuję do <śmiech> nie, nie mówimy dziękuję do coś Tylko dziękuję za coś Te słowa zawsze chodzą parami hmm. Wiele, wiele takich jest słów Jeśli słyszysz te słowa wiele, wiele razy i w końcu dowiesz się, co one znaczą, nigdy nie zapomnisz. Nigdy nie zapomnisz ich znaczenia. Jeśli zadasz sobie trochę trudu i sprawdzisz, co znaczą te słowa, to z reguły jest to nauka natychmiastowa. Już nie zapominasz ee, tych słów. To tak jakby spotykać ciągle tą samą osobę na spacerze i dowiedzieć się, jak ma na imię. Już nigdy nie zapomnisz, jak ma ten człowiek na imię. Widziałeś go już sto razy i w końcu dowiedziałeś się, jak ma na imię. Zapamiętasz go już na zawsze. Okej, okay. takie są moje trzy rady. Trzy rady dotyczące słuchania rzeczy, których nie rozumiemy. Podsumowując. Najpierw skup się na dźwięku. Słuchaj jakby muzyki, melodii. Wsłuchuj się w intonację. Później skup się na słowach. Skup się na słowach, które znasz. Na pewno znasz kilka słów i słuchając jakiejś rzeczy, której nie rozumiesz, wsłuchaj Szukaj tych słów, szukaj słów, które znasz To tak jakby w tłumie wyszukiwać osoby, które już znasz Osoby, które kiedyś już widziałeś i wiesz jak się nazywają I na koniec zwróć uwagę na słowa, które często się powtarzają Skoro ludzie często powtarzają te słowa, to znaczy, że te słowa są ważne. Te słowa są często używane. Spróbujcie. Spróbujcie, jak to działa. Zawsze możecie znaleźć jakiś film, jakiś podcast, coś, czego nie rozumiecie. Jeśli natkniecie się na coś takiego, to spróbujcie tej metody. Spróbujcie... Hmm, tej metody, tych trzech kroków. Zawsze to działa. Jest to świetna motywacja, świetna zabawa i w ten sposób tworzycie nawyk. Nawyk słuchania, słuchania w sposób, który pomaga nam uczyć się. Jest to... Specyficzny rodzaj słuchania To tak jak gdy koszykarz rzuca piłkę do kosza Robi to tysiące razy Ale za każdym razem, kiedy rzuca Skupia się na pewnym aspekcie Na ułożeniu rąk albo nóg Na ustawieniu ciała ok? I tak samo jest ze słuchaniem My z zewnątrz nie widzimy tego. Wydaje nam się, a on po prostu rzuca piłką. Ale tak naprawdę w głowie odbywa się pewien proces, pewien proces treningowy. I tak samo jest z nami, gdy uczymy się języków. Jeśli słuchacie bez świadomości, na pewno mniej z tego odbieracie, mniej się uczycie, jeśli słuchacie świadomie, właśnie skupiając się na jakimś aspekcie, na melodii, albo na słowach, które znasz, albo na słowach, które często się powtarzają, wtedy efekty są o wiele lepsze. Są ludzie, którzy mówią nic nie rozumiem, ne. Najpierw muszę się nauczyć po polsku, a potem będę słuchał tych trudnych rzeczy. <śmiech> to jest kompletnie złe podejście. To tak jakby uczyć się jazdy na rowerze, czytając podręcznik. Jeśli ja dałbym wam książkę, jak jeździć na rowerze, proszę wsiąść na siodełko, położyć ręce na kierownicy, to są pedały, położyć nogi i yy, przeczytasz, jak najpierw kręcić lewą nogą, prawą i tak dalej. Utrzymujemy równowagę i jedziemy. OK, teraz proszę naprawdę wsiąść na rowerze i jechać. Jeśli ktoś robi to pierwszy raz, to na pewno nie da rady. I tak samo jest z nauką języka. Jeśli ktoś najpierw myśli, że nauczy się z książki, Gramatyki, a później yy, słówek i zacznie mówić, to zupełnie nie działa. Nauka gramatyki to coś kompletnie abstrakcyjnego. Jeśli to nie jest związane ze znaczeniem, to taka nauka nie może przynieść nic dobrego. Jeśli nie możesz gramatyki odnieść do znaczenia, do tego co rozumiesz to jest to przypadkowa i bardzo trudna do zrozumienia informacja i to wszystko moi drodzy, mam nadzieję że było ciekawie że zachęciłem was do słuchania również trudniejszych rzeczy niekoniecznie tego co rozumiecie ok, P żeby było jasne, polecam jak najbardziej słuchać tego, co rozumiecie. To jest najważniejsze. Jeśli będziecie słuchać tylko tego, czego nie rozumiecie, to na pewno nauka będzie trwała bardzo długo. Ale polecam od czasu do czasu zastosować tę metodę, o której dzisiaj mówiłem i posłuchać czegoś trudniejszego, żeby przebić się przez tą barierę, żeby spróbować czegoś trudniejszego I żeby nie bać się Powoli, powoli wchodzić na kolejne stopnie I robić powoli postępy Ja tak próbuję Dlatego tak samo wam polecam Żeby nie zamykać się tylko na średnim poziomie, na niskim poziomie. Uważam, że w języku nie ma żadnych poziomów. Cały czas używamy i łatwych wyrażeń, i trudniejszych. Trudniejszych, czyli takich, których używa się rzadziej. Okay? Tak, tak mi się wydaje. Jeśli są jakieś wyrażenia częściej używane, to są one Łatwiejsze, tylko przez to, że są częściej używane. Tak naprawdę mm, trudno podzielić język na jakieś poziomy. Ok? I jeśli jestem na wysokim poziomie, to, to co? Nie używam słów łatwych? Nie, tak nie jest. Używam wszystkich słów. Używam wszystkich słów, które są potrzebne, żeby wyrazić swoje myśli, prawda? To wszystko moi drodzy na dziś, jeśli macie jakieś pytania, proszę piszcie do mnie, ja proszę was o komentarze, jeśli znajdziecie chwilę czasu napiszcie komentarz, dajcie mi 5 gwiazdek na iTunes, jeśli znacie kogoś kto uczy się polskiego i uważacie, że moje lekcje są dobre, to polećcie moje lekcje swoim znajomym, to bardzo Pomoże mi rozwijać podcast I robić coraz, coraz lepsze audycje To wszystko na dziś, moi kochani Trzymajcie się i do następnego razu Cześć, pa pa To był podcast Real Polish Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl